Książki i filmy, gry i komiks, klasyka i nowość, hity i gnioty. Wszystko co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Jest sobota 13 grudnia 2014 roku Słuchacie właśnie siódmego epizodu nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami Szymas. Zapraszam Was na krótką solóweczkę. Ostatnio mawialiśmy głównie książki, filmy, trafiły się też słuchowiska, a dzisiaj zajmiemy się komiksem. I w związku z tym, iż jest to nowe medium w nawiedzonym podcaście, czuję się niejako zobowiązany, by zaznaczyć, że nie jestem jakimś fachowcem od komiksów. Wiadomo, troszkę w życiu przeczytałem, zwłaszcza za dzieciaka, przy czym sam zbierałem w sumie głównie kaczory Donaldy, a wszystkie Batmany, spider Spidermany, Supermeny pożyczałem raczej od znajomych, zwłaszcza tych, którzy mieli starsze rodzeństwo, które kolekcjonowało właśnie wówczas komiksy. Później przez długi, długi czas nie miałem żadnego kontaktu z tym medium i tak naprawdę, ja wiem, dwa lata temu, może półtora roku temu, Znowu sięgnąłem po komiksy. Wcześniej po prostu, wiecie, w moim otoczeniu nikt nie czytał komiksów. Sam też nawet nie bardzo miałem rozeznanie na rynku wydawniczym i też no, nie miałem funduszy zwyczajnie, by sobie pozwolić na komiksiki za 50, 100 złotych czy więcej czasami. I dopiero właśnie jakieś półtora roku temu zacząłem uzupełniać swoją biblioteczkę, ale jakby nie patrzeć, nawet przez ten okres przeczytałem, ja wiem, może ze 30 takich wydań zbiorczych, to nie jest jakoś szczególnie dużo, dlatego po prostu uprzedzam, że będzie to taka typowa recenzja od laika dla laika. Jeżeli macie na coś takiego ochotę, to zapraszam. A na warsztat weźmiemy sobie Opowieści Gozy, Carlosa Trillo i Eduardo Dorisso. Komiks ten ukazał się na polskim rynku za sprawą wydawnictwa Taurus Media w 2008 roku, a więc już 6 lat temu. Za scenariusz odpowiada Carlo Trillo za rysunki Eduardo Risso. Obaj panowie pochodzą z Argentyny i stworzyli wcześniej komiks Ja, Wampir. Poza tym Eduardo ma na koncie także całkiem znaną, myślę, serię Sto naboi, którą współtworzył razem z Brianem Azarello. Same opowieści grozy, którymi się dzisiaj zajmiemy, składają się z 11 różnych opowieści. I te 11 opowieści zajmuje w sumie 168 stron. To jest 11 różnych historii i spotkamy w nich takie postacie, takie wątki jak pracownik mafii, sadysta skrywający pewien sekret, małomówny lord, szalony naukowiec, Bal kostiumowy, niewidzialna kobieta, nieudane małżeństwo, mumia, potwór Frankensteina, labierent, etc., etc. Troszkę tego jest, przy czym pomimo tej pozornej różnorodności jednak wkrada się w ten zbiór odrobinę monotonii i no niestety lektura nie jest jakoś szczególnie pasjonująca. W tym miejscu myślę, że wypada sięgnąć po komiks i przeczytać fragment opisu z tyłu okładki. Cytuję. Każda z przepięknie ilustrowanych historii oferuje czytelnikom trzymający w napięciu scenariusz, pełen zwrotów akcji i niespodzianek rodem z klasycznych horrorów wydawnictwa EC Comics. I teraz cóż mogę rzec. Po części jest to niestety obietnica bez pokrycia. Te historie nie są jakoś szczególnie fascynujące i pasjonujące, ale jednak w tym opisie tkwi ziarno prawdy, ponieważ rzeczywiście przypominają to co wydawało przed wieloma laty EC Comics. Jest to wydawnictwo, które po wojnie i później w latach 50 -tych, 60 -tych wydawało takie komiksy jak Tales from the Crypt, The Hound of Fear, Weird Fantasy, Weird Science, Weird Science Fantasy i kilka innych serii z takimi słówkami w tytułach jak Crime Weird Shock, Panik, Suspense, Terror, Horror i tak dalej, i tak Troszkę tego było. I tak sobie myślę, że wówczas po wojnie w latach 50. to na pewno było coś oryginalnego, ciekawego. I wiele z tych historii zapewne wówczas były naprawdę takim nowym na rynku wydawniczym, ale w dzisiejszych czasach, no jeżeli ktoś ogląda trochę filmów grozy, czyta trochę opowieści, antologii opowiadań itd., itd. to raczej jednak większość tych historii go nie zaskoczy i niestety tutaj jest podobnie. Opowieści Grozy, nawet początkowo nie zwróciłem na to uwagi, ale nawet z okładki są stylizowane, właśnie chociażby na komiksowe opowieści skrypty. Ja! Czy na kryptę Grozy, bo była jeszcze taka druga seria? Otóż widzimy pod dużym tytułem właśnie jeden taki wielki kadr i z boku tego kadru trzy mniejsze, takie miniaturki. I właśnie w ten sposób były tworzone także okładki do komiksowych opowieści skrypty. Więc okej, okay, jeżeli to miało być coś w tym stylu, to rzeczywiście udało się to osiągnąć. I tak jak mówię, ja nie byłem jakoś szczególnie zachwycony, ale też no to jest antologia, gdyby takich opowieści. I jak to właśnie bywa z antologiami, mamy tutaj rzeczy lepsze, gorsze i typowe średniaki. Nie będę wchodził w szczegóły dotyczące każdej opowieści z osobna, bo czasami naprawdę streszczenie w jednym zdaniu było ogromnym spoilerem. Chciałem tylko poruszyć kwestię tego, co mi się jakoś bardzo podobało i tego, co mi się bardzo nie podobało, by pozwolić Wam odczuć mniej więcej, czego można się spodziewać. Więc bardzo mi się nie podobała... Jedna z pierwszych opowieści z dość żałosnym twistem. Otóż czytamy sobie komiks o takim agresywnym, brutalnym, ważnym facecie, który skrywa pewien sekret i na samym końcu okazuje się, że tym sekretem jest problem ze zwieraczami. Okay, what the... Tak wielki twist polega na tym, że za przeproszeniem facet nie trzyma kału. I to nie jest czarna komedia, to nie jest bizarro, nie, tak po prostu nagle pojawia się ten wątek od czapy. I no stałem szacunkiem, ale to było żałosne po prostu. Tak, to było w stylu właśnie niektórych historii. IC, ale nie, jestem na nie. Poza tym pojawiła się też opowieść, która jest jak gdyby niedokończona. Po prostu w moim odczuciu jej fabuła orywa się w pewnym momencie. Nawet przez chwilę myślałem, że może coś w druku poszło nie tak, wiecie... Po prostu zjadło dwie strony, ale nie, bo na ostatnim, w ostatnim kadrze widnieje sygnaturka twórcy, dlatego, no, widać świadomie tak urwaną historię. On no, bez sensu, ale trudno, no. Ktoś podjął taką decyzję, jego sprawa. Pojawiają się jednak także teksty, teksty, komiksy, dobre. Jednym z nich jest historia o zabójstwie na balu kostiumowym. Ciekawa, zgrabna, fajna. I ostatnie dwie opowieści, właśnie zamykające ten zbiór. Pierwsza z tych dwóch historii ukazuje nam potwora Frankensteina, który próbuje odnaleźć się w Ameryce lat 90. Okej, okay, to nie jest też szczyt oryginalności, ale mnie to kupiło. Jest to ciekawa wizja z pewnym przesłaniem morałem, jestem na tak. A historia zamykająca cały zbiorek to opowieść o skłóconym małżeństwie z wyjątkowo dobrym jak na cały ten zbiór twistem. Naprawdę zaskoczyli mnie na sam koniec panowie Rizzo i Trillo, dlatego pod koniec te wrażenia troszkę się poprawimy. Tak jak mówię scenariuszowo jest jednak dość słabo jakby nie patrzeć, ale za to od strony graficznej komiks prezentuje się całkiem nieźle. Jest to komiks czarno-biały, Mamy tutaj zazwyczaj na stronie od dwóch do 6, czasem 8 kadrów. Nie ma kadrów na całą stronę, nie ma typowych rozkładówek. Kreska jest nierealistyczna, taka typowo komiksowa. Czasem mamy rysunki dość szczegółowe, czasem praktycznie pozbawione na jakichkolwiek detali. I co ważne, ta czerni i biel. Widać, że Eduardo Risto naprawdę bawi się tą czernią i bielą. Tworzy ciekawe kompozycje, bawiąc się kontrastem między tymi kolegami i widać, że dobrze się w tym czuje i wie, co robi. Tak więc o strony graficznej jestem na tak. I teraz podsumowując, wiecie, zakupiłem ten komiks bo... głównie przez tytuł, tak? Opowieści grozy, 11 opowieści z greszczykiem. Mówię, no, coś dla mnie. Nie męczyłem się jakoś, szczególnie przy lekturze. wyknąłem to bardzo szybko, w jeden wieczór. I nie była to też jakaś męczarnia, ale też... Nie dało mi to jakoś szczególnie dużo przyjemności, dlatego też nie będę z czystym sumieniem tego polecał. Jeżeli ktoś lubi takie rzeczy jak to, co wydawało Easy Comics, czy z takich porównań bardziej współczesnych, jeżeli ktoś na przykład zakupił sobie, czy po prostu czytał Creep Show, komiks wydany także u nas w Polsce na podstawie opowiadań Stephena Kinga, jeżeli tamten komiks mu się podobał, to myślę, że opowieści Grozy także jakoś do niego trafił. I wtedy warto po to sięgnąć, przy czym jakby nie patrzeć, polecam poszukać opowieści Grozy jednak w księgarniach internetowych ze zniżką w wysokości nie 20-30%, bo jednak 42 zł cena okładkowa to chyba jednak ciut za dużo <grych> za ten zbiorek. A jeżeli ktoś nie przepadł za tego typu historiami to ewentualnie może pożyczyć od znajomego fascynata i sięgnąć po historyjki numer 6, 10, 11, bo te wybijają się na plus na tle reszty. I tak naprawdę nie mam już nic więcej do dodania. To już wszystko w siódmym nawiedzonym podcaście na blogu Necropolitan. Życzę Wam klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się, cześć! A już za tydzień kolejny nawiedzony po Jack Frost. Please stop! Oh God. What do you want? Why are you doing this? Jenna's watching. Jenna's waiting. Christmas Eve is slowly fading. Can you hear him in the night? Close the door. Turn out. Go like